Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda, prawda, kłamstwo. Tajna historia Polski. Studiu Polskiego Radia Olga Braniecka, a wraz ze mną znakomity gość dr Tomasz Łabuszewski z Instytutu Pamięci Narodowej, historyk współczesności, współautor wraz z Kazimierzem Krajewskim takich książek jak Ostatni Leśni, Powstanie Warszawskie Fakty i Mity i Zwyczajny Resort 1945-56, nie licząc innych publikacji w drukach zwartych i rozproszonych. Dobry wieczór Państwu. Zwyczajny resort. Zatrzymajmy się na tym określeniu służb, które odcisnęły się bardzo głębokim piętnem na życiu całego narodu polskiego i państwa polskiego i kto wie, czy to, że znów się odwołam do poetyki, czarne skrzydło nie przysłania nam nieba do dziś dnia. Wyczytałam w Panów książce, że resort bezpieczeństwa publicznego powstał właściwie w Moskwie, a pierwsze kadry były szkolone w Kujbyszewie. Tak, ja chcę się odnieść do tytułowej publikacji jest to nawiązanie do książki dotyczącej 101. Batalionu Policyjnego Niemieckiego, który brał udział w Holokauście na terenie Polski. Specjalnie przyjęliśmy podobny tytuł, zwyczajny resort, żeby zwrócić uwagę na kadry, które ów resort tworzyły. Mianowicie, tak się bowiem okazało, że większość kadr owego resortu bezpieczeństwa tworzyli zwyczajni ludzie. Jak można opisać tę zbiorowość? Ku naszemu zaskoczeniu, nie ukrywam, jednym z takich elementów opisujących funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa był brak zaangażowania w jakiekolwiek struktury, czy to polityczne, czy konspiracyjne z okresu okupacji niemieckiej, ale również z okresu międzywojennego. Byli to ludzie, którzy ani nie byli członkami Komunistycznej Partii Polski, ani Polskiej Partii Robotniczej, ani w przytłaczającej większości nie brali udziału w jakiejkolwiek konspiracji niepodległościowej, bądź też afiliowanej przy Związku Radzieckim konspiracji komunistycznej. 90% z nich nigdy w niczym udziału nie brała. Czyli ludzie bez właściwości. E, ludzie bez właściwości. Ten brak właściwości dookreślony jest kolejnym takim elementem charakterystycznym, mianowicie w ankietach, które wypełniali w momencie wstępowania do resortu bezpieczeństwa, a więc no w dokumencie niewymuszonym przez resort, w punkcie wyznanie, wpisywali w 80 paru procentach, w roku 1945 do roku 1947 wyznanie rzymskokatolickie. Po roku 1947, kiedy no, nastąpił ewidentny nacisk już większy na Kościół, większość z nich zaczęła wpisywać się jako bezwyznaniowcy, czyli ów brak zaangażowania możemy dookreślić jako jeszcze bezideowy brak zaangażowania. Kolejnymi elementami, które są również niezwykle ciekawe, to jest brak wykształcenia. Blisko 80% w latach 40 to byli ludzie, którzy mogli poszczycić się wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym. Ludzi z wyższym wykształceniem było w granicach 1%. Wreszcie byli to ludzie młodzi, bądź też bardzo młodzi. Do 30 roku życia ponad 75%. A warto tutaj wspomnieć o grupie z roku 45 blisko 4% funkcjonariuszy, która nie miała nawet 18 roku życia. Także otrzymujemy grupę ludzi bardzo młodych, bez wykształcenia, bezideowych, którzy, no tak sądzimy... Właściwie są jak glina, oni są znaczy, do... Do, resortu, do kształtowania. Przyszli do resortu, no tak jakby no chcąc zrobić y, szybko karierę, którą to karierę umożliwiał im właśnie resort. Jeżeli dodamy do tego jeszcze ludzi o jakichś złych skłonnościach, o, o przeszłości kryminalnej, no otrzymujemy przy tym poczuciu bezkarności, jakie cechowało Cechowała I wszechwładzy. Dział. I wszechwładzy. No, otrzymujemy no, mieszankę piorunującą, taką, która rzeczywiście odcisnęła swoje niezatarte piętno na pierwszej komunistycznej dekadzie. To znaczy resort nazywał się wtedy... Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Jeszcze tutaj nawiążę do kwestii owych funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa, którzy wcześniej mieli za sobą służbę w NKWD. Albo Ta... szkołę w Kujbyszewie. Szkołę w Kujbyszewie, były tam dwa kursy organizowane w roku 44, ale są to jej szkoły pod Smoleńskiem, tak zwana szkoła aleksandrowska, z której pochodził Józef Czaplicki, Konrad Świetlik, jest to szkoła pod miejscowością Gorki, no i wreszcie ta szkoła w Kujbyszewie. De facto ludzie po tych szkołach nie stanowili jakiegoś znaczącego procentu wśród e, ogółu funkcjonariuszy, ale było ich dwustu kilkudziesięciu i oni stanowili no, kadrę kierowniczą, niewątpliwie. A jeszcze tutaj chciałbym się odnieść do kwestii narodowościowych, bo to też jest bardzo istotne przy opisywaniu zbiorowości funkcjonariuszy bezpieki, tej komunistycznej bezpieki. Mianowicie no, upada pewien mit dotyczący tzw. Żydokomuny w bezpiece. Wśród ogółu funkcjonariuszy przy największym rozroście tej formacji w roku 1953 było ich prawie 36 tysięcy. No i jak było z tą narodowościową z tą, tak zwaną, kwestią? Tak, z kwestią narodowości wyglądało tak, że blisko, o ponad 90% funkcjonariuszy byli to Polacy. Udział przedstawicieli innych mniejszości narodowych był niewielki rzędu 1-2%. Już jednak na poziomie kierowniczym ten odsetek wyglądał zdecydowanie inaczej. Także mówiąc o wpływie pewnych grup narodowościowych możemy mówić o czymś, co w języku prawnym nazywa się sprawstwem kierowniczym. Jeżeli na poziomie kierownictw Departamentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego odsetek ludzi legitymujących się narodowością żydowską wynosił ponad 30 6%, a na poziomie wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa na stanowiskach naczelników wydziału wynosił ponad 16%, no to zdecydowanie to... Stąd powstał ten mit. Stąd że, powstał że ten mit, tak. tak. Natomiast właśnie... no, bezsprzecznie możemy tu mówić o znaczącym udziale w sprawstwie kierowniczym tych zbrodni komunistycznych, które obciążają resort. Natomiast bezsprzecznie sama egzekucja owych zbrodni w znaczącym procencie dokonała na została rękami polskimi. Te kadry, funkcjonariusze, urzędy miały właściwie ułatwione zadanie. No wiadomo, że urząd powstał w 1944 roku, wczesnym latem, kiedy wchodzili na tereny opuszczone przez, czy opuszczone przez Niemców, przejmowali dokumentację, którą między innymi potem na przykład posługiwali się w Woldenbergu. Oni mieli listy akowców, oni mieli listy chłopców z podziemia, oni mieli wykazy, oni mieli rozkazy, oni mieli nazwy. Adresy. Oni to wszystko przejęli, można powiedzieć, w spadku po Niemcach. Znaczy i tak, i nie. Rok 44, będący no takim rokiem przełomowym, jeśli chodzi o instalowanie się władz komunistycznych w Polsce, to jest rok, w którym generalnie odpowiedzialność za instalowanie rządów komunistycznych spoczywa na NKWD. I w zasadzie rok 45, drugi rok, również do pewnego momentu przypomina rok 44. Mamy do czynienia z takim nasileniem represji, przy takiej słabości resortu bezpieczeństwa polskiego, jaki wówczas był, takim nasileniu represji sowieckiej, które miały na celu no, złamać kręgosłup społeczeństwa polskiego, a ażeby no, później Sowieci mogli przekazać już kontrolę nad tym społeczeństwem władzom e, polskim. Przez siebie tak, dokładnie. I jeśli mówimy o aresztowaniach, o działaniach operacyjnych służb bezpieczeństwa komunistycznych w roku 1944-1945, to największe sukcesy i główny ciężar w walce z tym ziemią niepodległościowym, zbrojnym, politycznym w Polsce spoczywał w rękach sowieckich. To, co później realizował Resort Bezpieczeństwa, były to działania no, przejęte przez polską bezpiekę z rąk sowieckich i organizowane pod nadzorem doradców, którzy, no, warto o tym pamiętać, do roku 1947 byli obecni na szczeblu powiatowym we wszystkich powiatach komunistycznej Polski także Sowieci i bezpieka przejęła także obozy, kazamaty, lochy. Wszystko, co zostało, okazało się bardzo przydatne. Tak. W zasadzie zamykano tych samych ludzi, ponieważ przecież Polska od, od 1 września i od 17 walczyła z dwoma okupantami i jeden niejako został sukcesorem po wojnie tego drugiego. Jestem pewna tragiczna symbolika ciągłości miejsc martyrologii narodu polskiego, zarówno w ujęciu niemieckim, jak jak i sowieckim, a później komunistycznym polskim. No takim miejscem jest chociażby Majdanek, obóz Zagłady, wykorzystywany później jako obóz NKWD, czy też no, w Warszawie obóz na Gęsiej, wykorzystywany na tak, przez NKWD, lageru. a następnie wykorzystywany jako obóz pracy przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. To samo dotyczy zresztą innych obiektów na Pradze, również wykorzystywanych przez Niemców, na przykład obóz na Skaryszewskiej, obóz pracy z okresu są okupacji niemieckiej. Później był obozem NKWD i obozem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Także no, ta ciągłość jest tutaj dostrzegalna i stanowi taką ponurą wymowę tych czasów. A jeżeli chodzi o kadry, te już wychowane i wykształcone przez y, sowieckich mentorów i, i opiekunów, umarł Stalin, trochę zostały te okowy i ta pętla na szyi Polaków poluzowana, m nie bardzo, ale trochę. Jak to było z kwestią zaufania owych mentorów, zarówno tych będących tutaj, jak i potem w Moskwie, do swoich wychowanków. Czy możemy mówić o pełnym zaufaniu kontrolowanym przez no, osoby pozostawione tutaj w Polsce? Czyli, jak mówił Makarenko, dewieraj, no, prewieraj. Tak, dokładnie. Zresztą kwestia owej zmiany optyki działania po śmierci Stalina, no, jeśli chodzi o Polskę, nie znajduje takiego chronologicznego, odzwierciedlenia, bo właściwie dopiero sprawa ujawnienia światły na zachodzie no spowodowała, była takim katalizatorem zmian, ale warto tutaj wspomnieć, iż większość kadry Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sukcesora Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, stanowili ludzie, którzy przeszli ów tzw. szlak bojowy z lat 40. i 50. To są ci sami ludzie. Z resortu odeszło ponad 20 tysięcy funkcjonariuszy, ale mówimy o tych kadrach, które no, nie były w stanie intelektualnie sprostać nowym wyzwaniom. Ten etap historii rządów komunistycznych w Polsce nie wymagał już mordowania ludzi tysiącami, wymagał użycia innego sprzętu, innej techniki operacyjnej, do której to obsługi no, trzeba było osób o wyższym poziomie intelektualnym. I tym funkcjonariuszom podziękowano. Zresztą też nie spotkała ich jakaś y, niewdzięczność. Kolejność ze strony resortu, ponieważ uchwała Rady Ministrów z roku 1957 nakazywała kierownikom urzędów administracji centralnej zarezerwować dla nich kierownicze stanowiska o takich samych płacach, jakie mieli w resorcie. A ponieważ ten zawód szeroko rzecz ujmując bardzo często jest zawodem dynastycznym, tak to przechodziło z pokolenia na pokolenie. Proszę powiedzieć, a jak fundusze? Czy prawdą jest, że ten resort? miał nieograniczone fundusze na swoją działalność? Czy nieograniczone? Trudno powiedzieć. Na pewno poza tą pulą, która była w budżecie państwa, a która była, o ile mnie pamięć nie mieli wyższa od budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, miał jeszcze no, dochód z działań operacyjnych. Też mówimy tutaj o wszystkich tych zasobach pozyskanych, na przykład z organizacji konspiracyjnych. No, warto tutaj wspomnieć, że sama prowokacja Piątej komendy winu, która trwała między listopadem roku 47 a grudniem 52, przyniosła resortowi bezpieczeństwa na czysto ponad milion dolarów, na afera żelazo i inne tego typu działania, chociażby zwyczajne rewizje prowadzone, ale myślę tutaj o tych prawdziwych ofiarach represji, którym po prostu rabowano mienie, abstrahując od e, zwyczajnych rewizji. Nieopisanym procederem jest na przykład wysiedlanie ludzi z terenu, z działalność niepodległościową, samymi dziesiątkami stosowano ową represję, pozwalając ludziom zabrać tylko to, co mieściło się na jednej, dwóch furmankach, natomiast resztę przejmowali członkowie partii, funkcjonariusze ORMO, funkcjonariusze milicji czy resortu bezpieczeństwa. Także możliwość pozyskania dóbr poza ustawowo przydzielonymi środkami była przeogromna i mówiąc wprost, znaczna jej część pozostawała poza jakąkolwiek kontrolą, jakichkolwiek szczebli kontrolacyjnych, wewnętrznej resortu bezpieczeństwa. I w ten sposób doszliśmy do tego, że jednak resort wyposażony w kadry i pieniądze wcale nie musiał zniknąć z powierzchni ziemi w roku 1989. Kiedy już był przepoczwarzony, już nastąpił tam jakiś rozkład moralny, czego są różne liczne dowody, ale czy to jest y, sfera życia naszej przeszłości, naszej niedawnej historii z Badana, czy jest szansa, że zostanie zbadana dogłębnie? To no to jest pytanie z cyklu futurologii stosowanej. Czy ów resort cechował rozkład w końcowym okresie rządów komunistycznym? No powiem otwarcie, śmiem w to wątpić. Raczej wydaje się, że resort przez kilka ostatnich lat przygotowywał się na różne ewentualności polityczne. I jeśli myślimy tutaj o kadrze kierowniczej, jak sądzę, nie była ona zaskoczona rozwojem wypadku. Miejmy nadzieję, że wcześniej czy później na tej karcie historii można będzie postawić wielką, tłustą, czarną kropkę, czego panu i sobie życzę. Dziękuję ja bardzo. Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo. Żegna Państwa Olga Braniecka i gość w studiu dr Tomasz Łabuszewski z Instytutu Pamięci Narodowej. Do usłyszenia.